Dobrze kochani, aleluja, jak się macie? Cały płonę, <grych> cały płonę, że mogę tu dzisiaj być z wami. Naprawdę bardzo się stęskniłem, dawno nie głosiłem do ludzi. Wiecie, całkiem inaczej głosi się do ludzi, do kościoła, a inaczej głosi się, kiedy mówisz do kamery. Pastor sobie świetnie radził, ale ja nie jestem w tym zbyt dobry, więc Mateusz miał dużo pracy wieczorami w domu, żeby to wszystko poobrabiać. Ale teraz lecimy na żywo. Mam do was kilka pytań. Zgadzacie się? Widzę, pouciekaliście w ogóle, wszyscy uciekli tak do tyłu. Tam cieple jest chyba. Słuchajcie, kto chce zmian? Kto z was chce zmian w swoim życiu? Super, jest jedna, jedna osoba, bardzo chrześcijański kościół. Jedna osoba chce zmian dla swojego życia. Kto chce rewolucji dla swojego życia? Okej, okay, to już jest dwa, mamy bardzo dobrą średnią. Słuchajcie, dzisiaj będę mówił o zmianie, dzisiaj będę mówił o zmianie naszego skupienia, dzisiaj będę mówił o rewolucji, jaka musi się wydarzyć w naszym życiu, bo wierzę, że życie chrześcijańskie to jest ciągłe podążanie za zmianą. To jest ciągłe podążanie do tego, aby stać się takim jak On, stać się takim jak Chrystus. Amen? A to nie pozwala nam stać w miejscu, nie pozwala nam stać w takim miejscu, że my się nie zmieniamy. My ciągle i ciągle potrzebujemy zmian dla naszego życia. Amen? Amen. Czuję, że mówię do siebie. Kochani, śpiewaliśmy pieśni, śpiewaliśmy o tym, aby Duch Święty przyszedł, aby święty żar zapłonął. Tak pięknie śpiewaliśmy te piosenki, śpiewaliśmy o tym, żeby Duch Święty nas odnawiał. To jest prawda. My potrzebujemy żaru Ducha Świętego. My potrzebujemy Jego żaru. Ja wierzę w to, że Boży żar, że Duch Święty ukryty w Słowie ma moc zmiany naszego życia. Dobra, żeby was rozgrzać, to myślę, że Boże Słowo być może to zrobi to zapraszam was do Rzymian, 5 rozdziału, wersety od 1 do 11. Sprawiedliwi za tym na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłą charakteru. Siła charakteru, nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża, i to jest ważne, rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli we właściwym czasie, umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Totalna rewolucja w naszym myśl myśleniu. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez jego życie. Powiem więcej. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. Słuchajcie, kochani, 11 wersetów, które są rewolucyjne. 11 wersetów, które gdybyś przyjął do swojego życia, gdybyś naprawdę nim żył, gdybyś naprawdę się w nie wsłuchiwał, one totalnie wystarczą ci do tego, aby żyć dobrym chrześcijańskim życiem, wspaniałym życiem z Bogiem. My tak często skupiamy się na tych wszystkich innych rzeczach, które są poboczne, Wiecie, skupiamy się na tych wszystkich rzeczach, które są nieistotne, ale najważniejsze jest, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty po to, abym ja i Ty mógł żyć. On zrobił to z łaski. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina, abyś Ty mógł żyć. To jest kwintesencja. Boża miłość, czytamy w tym fragmencie, jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Duch Święty, wiemy też o tym... Przychodzi w formie ognia, przychodzi w formie żaru. On chce roztapiać nasze życie, on chce roztapiać nasze serca. I dlaczego mam dzisiaj tutaj kostki lodu? Może, może wcześniej nie zauważyliście, ale mam tutaj kostki lodu. To jest mój rekwizyt na dzisiaj. Ponieważ czasami wydaje mi się, że nasze życie, nasze chrześcijaństwo, nasze serca są właśnie jak te kostki lodu. Potrzebujemy rewolucji w naszym życiu, aby ten stan skupienia, jakim jest lud, zmienił się. Czas kwarantanny pozwolił wielu ludziom się zatrzymać i spojrzeć inaczej na swoje życie. Wiecie, ten czas kwarantanny to nie jest tylko zły, zmarnowany czas. Bo jeśli potrafisz to zrobić, to w każdej sytuacji znajdziesz dobro, które za sobą płynie i Jezusa, który chce się w tym, do, chce się w tym objawiać. Amen? I wiecie, czas kwarantanny pokazał choćby w moim życiu, że w końcu przyszedł taki moment, kiedy mogłem na chwilę zwolnić, kiedy mogłem na chwilę zastanowić się głębiej nad swoim życiem, kiedy chwilę głębiej mógłbym się zastanowić nad swoimi priorytetami. Co jest ważne w moim życiu i na czym się skupiam? Czy jestem jak ta kostka lodu... Kostka lodu jest ograniczona pojemnikiem. Tutaj nie widać tego, wcześniej Mateusz przyniósł pojemnik z tą kostką lodu. Żeby ją wyciągnąć, ona musiała wejść do pojemnika. Ta woda musiała być zamrożona w pojemniku. Ale pojemnik jest ograniczony ilością. Wlejesz tam tylko jakąś ileś wody i dalej już nie dolejesz. I to są rzeczy, które nas blokują w naszym życiu. To są, wiecie, nasze utarte ścieżki w głowie z Bogiem. To są nasze jakieś schematy, którymi się podróżujemy w naszym życiu. To są jakieś, wiecie, oczekiwania, które mamy. Kostki lodu nie są wolne. One rosną tylko do wysokości pojemnika. Jak ta Boża miłość przez nas ma się rozlewać? Drodzy chrześcijanie, my często robimy tak... Że będąc kostką lodą, która mówi, że wierzy w Pana Boga, chodzi do kościoła i jest umieszczona w pewnej zamrażarce. My robimy w ten sposób, że podchodzimy do człowieka i mówimy, chlubimy się tym, że my głosimy mu Ewangelię. I robimy to bardzo intencjonalnie. Robimy to bardzo intencjonalnie. Podchodzimy do tych osób, do których my chcemy podejść. Jest jeszcze jedno słowo na i, które ma większą moc. W której Duch Święty chce się poruszać. To jest integralność. Wiecie, kiedy jesteś rozlany, kiedy nie jesteś kostką lodu, to całe twoje życie jest skupione na tym, aby głosić Ewangelię. Przeżywasz swoje chrześcijaństwo dobrze i ludzie, nie musisz do nich biegać, żeby głosić im tę Ewangelię, a ludzie sami ci pytają o Jezusa. Dlaczego? Bo jak wierzysz, tak żyjesz. Przestań być takim intencyjnym chrześcijaninem. Pozwól, aby Duch Święty Pracujący przez Ciebie dał Ci integralność w Twoim życiu. Abyś wychodził z niedzielę z kościoła i był taki sam w domu, jak byłeś tutaj. Odmrażanie to jest proces, to chwilę trwa. Na poprzednim nabożeństwie te kostki lodu miały się rozmrozić i się nie rozmroziły. <grytanie> Dlaczego? Bo to chwilę trwa. Potrzebujemy wyższej temperatury, potrzebujemy Ducha Świętego, który będzie rozgrzewał nasze serca, a wtedy szybciej będziemy mogli dojść do rzeczy, które On chce dla nas. Amen? My jako Kościół, my jako ludzie potrzebujemy Ducha Świętego. Czy tego chcesz, czy nie. Duch Święty jest tym, który Cię przeprowadzi przez wiele rzeczy. Ale żeby żyć z Duchem Świętym czasami się trzeba bardzo mocno napocić. Żyjąc z Bogiem czasami wejdziesz w miejsca, w które byś nie chciał wejść. Żyjąc z Bogiem czasami pójdziesz drogami, które nie wydają Ci się dla Ciebie dobre. Ale Jezus ma plan. Duch Święty ma plan. W czasie, kiedy wszyscy narzekali na tą pandemię, kiedy wszyscy narzekali na tą całą sytuację, w której się znaleźliśmy, w czasie, kiedy wszyscy mówili o tym, same złe rzeczy i wiecie, nakręcaliśmy się po drodze, przyszło do mnie, że może warto wyciągnąć jakieś wnioski, że może coś warto dobrego wyciągnąć i coś dobrego Bóg chce przez to zrobić, przez ten czas. Ostatnio czytałem artykuł, Robert Lewandowski powiedział, że przez ten czas kwarantanny po raz pierwszy od narodzin swojej córki mógł spędzić z nią dłużej niż dwa dni. Tak to ciągle był w rozjazdach i tak dalej. I on użył tam takiego sformułowania, że dla niego to jest rewolucja. Rewolucja w jego życiu, ponieważ on widzi, jak bardzo musi priorytetować swoje życie. Wiecie, my czasami traktujemy Kościół jako taką komfortową zamrażarkę. Zgadza się, czy nie się nie zgadza? Przychodzimy w niedzielę, bo mamy już utarty schemat, że tak trzeba. Czasami nie zastanawiamy się w ogóle, po co my tu idziemy. Idziemy, bo jest niedziela, więc idziemy do kościoła. Wychodzimy z kościoła i dalej jesteśmy kostkami lodu. I dalej jesteśmy kostkami lodu. Czas by kościół, czas by kościół, w Twojej głowie przestał być dla Ciebie komfortową zamrażarką, ale czas, aby Kościół odmrażał ludzi do życia. Woda to życie. Ta kostka lodu ma potencjał życia w sobie. Wiesz, ten czas kwarantanny pokazał, jak, jak bardzo, bardzo ciężko utrzymać się nam na nogach, jako chrześcijanom, bez niedzieli. Tymczasem Kościół to nie jest tylko niedziela niedziela jest takim miejscem, w którym spotykamy się. To jest wspaniały czas. To jest czas, kiedy wspólnie możemy celebrować cały nasz tydzień życia z Nim. To nie jest miejsce, gdzie ty załatwisz wszystkie swoje sprawy. Niedziela jest miejscem celebracji Jezusa w naszym życiu przez cały tydzień życia z Nim. Wiecie, kiedy powstała chudziarko-zamrażarka pierwsza, taka do użytku domowego? W 1939 roku, bardzo późno. Firma Electrolux wypuściła pierwszą zamrażarkę, którą sobie mogłeś postawić w domu. Zajmowała trzy pokoje. Ale to była rewolucja. Dzięki temu panie domu, w tych czasach panowie domu, bo to teraz, wiecie, porówno się dzielimy czasami. Panowie domu czy panie domu mogły dłużej przechowywać żywność. Mniej rzeczy się marnowało. Czytałem, wiecie, taką historię, o kobiecie, która teraz w czasie epidemii, teraz w czasie pandemii opróżniła swoją zamrażarkę. I okazało się, że w tej zamrażarce wyciągnęła z samego dna mrożonki sprzed 20 lat. Myślę sobie, kosmos. Ja już bym tego nie spróbował, ale takie rzeczy się dzieją. I czasami wchodzimy do kościoła, kiedy mamy zły obraz funkcjonowania kościoła wchodzimy do niego i przez 20 lat chowamy nasze talenty chowamy nasze powołanie bo nie jesteśmy się w stanie przebić przez tą zmarzlinę w którą już wpadliśmy w początkach kościoła uczniowie byli znani z tego że radykalnie zmieniali świat ewangelia była głoszona od północy do południa od wschodu na zachód uczniowie byli z tego znani i wola Boga dzisiaj jest taka sama dla mojego i twojego życia dla mojego i twojego życia. Aby jego uczniowie byli znani jako ci, którzy odmrażają świat do życia. Chrześcijaństwo to nie jest tylko fakt bycia zbawionym. To nie tylko to, że Bóg cię zbawił, Bóg za mnie umarł, to ja już teraz jestem super superprawilnym chrześcijaninem i nic. Chrześcijaństwo to nie jest tylko i wyłącznie chodzenie do kościoła w niedzielę. Nasze chrześcijaństwo, pomimo tego, że kochamy niedzielę, celebrujemy niedzielę, nie może być uzależniona od niedzieli. Amen? Ostatnia sytuacja pokazała, jak ważne jest postrzeganie kościoła jako ludzi. Wiecie, dla niektórych w kościele to jest koniec. Nie ma niedzieli, nie ma kościoła. Nie ma niedzieli, nie mam kontaktu z ludźmi z kościoła, nie mam kontaktu z kościołem. Sprowadzam kościół tylko i wyłącznie do niedzieli, bo wtedy widzę tych ludzi. Wtedy z nimi jestem. A tymczasem kościół. Cała Biblia nam o tym krzyczy, kościół to ludzie. Kiedy był czas lockdownu, mieliśmy telefony, dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy z sobą. Z młodzieżówką mieliśmy co piątek jakieś spotkanie na Zoomie czy na, na Messengerze. Widzieliśmy się. Kiedy już troszkę poluzowali, zaczęliśmy się spotykać. Dlaczego? Bo kościół to ludzie. Kościół to nie budynek. Jak bardzo okazało się, że wiele kościołów zwróciło uwagę na social media, na internet. Jakie to się okazało ważne w dzisiejszych czasach. A jak bardzo pomocne. Dzięki temu mogliście zobaczyć pastora, który głosi. Mogliście w domu przeżywać swoją niedzielę. Nagle zwróciliśmy uwagę, że to jest ważne. Jak wiele kościołów, i pewien pastor powiedział, wyszło z jaskini. Włączam w niedzielę internet, włączam Facebooka, patrzę i kościół, o którego istnieniu w ogóle nie miałem żadnego pojęcia. Nagle jest nabożeństwo z tego kościoła. I okazuje się, że wychodzą tam ludzie i mają coś do powiedzenia. To jest rozlewanie Bożej miłości, to jest rozlewanie Ewangelii w dzisiejszych czasach. Chrześcijaństwo to życie od zmiany do zmiany. Nie mogę być taki sam dzisiaj, jak byłem wczoraj. Nie mogę stanąć, muszę być jutro, choćby krok dalej w życiu z Chrystusem. To jest rewolucja. Kiedy chrześcijanin opiera się zmianą, i teraz dobrze to zrozumcie, kiedy chrześcijanin opiera się zmianą, to znaczy, że opiera się Chrystusowi. A dlaczego? Ponieważ Chrystus wszystko zmienia. Wszyscy wielcy liderzy, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, rewolucjonizowali świat. Co to znaczy rewolucjonizować? Hm, to takie mądre słowo. To znaczy, że przewracali do góry nogami. To znaczy, że odmrażali do życia. Potrząsali, zakłócali dokonywali radykalnych zmian, prowokowali gwałtowne emocje i wielkie zamieszanie. I teraz powiecie, Marcin, do czego ty nawołujesz? <śmiech> Marcin, jaka rewolucja, co teraz wyjdziemy na ulicę, będziemy, wiecie, rzucać koktajlami w innych ludzi. Nie, rewolucjonizować, bulwersować to znaczy wstrząsnąć, burzyć. Mojżesz spowodował przewrót w Egipcie, Jozuę potrząsnął Kanaanem. Jezus całkowicie odmienił swój świat, ale kiedy patrzymy na Kościół jako Kościół, to ty i ja, to my jesteśmy powołani do prowokowania rewolucji, ale rewolucji osobistej, a to wiele zmienia. Bo bardzo często chcemy zmieniać ludzi wokół siebie. Chcemy zmieniać swoją żonę, swojego męża, chcemy zmieniać teściową, jeśli masz teściową, Chcemy zmieniać pracę, chcemy zmieniać wszystko wokół, ale najciężej zmienić nam się jest samymi. Najciężej o naszą zmianę. Jeśli więc jesteś taki sam jak wczoraj, potrzebujesz rewolucji we własnym życiu, bo tylko ten, kto przeżywa osobistą rewolucję, moją, moją rewolucję, może zrewolucjonizować świat wokół siebie. Tylko Tak. Tylko i wyłącznie. Po czym pod, poznać, że potrzebna nam jest osobista rewolucja? I teraz spróbujcie się odnaleźć w tym punkcie. W którymś z tych punktów. Kiedy ciągle i ciągle popełniam te same błędy i wpadam w te same kłopoty. Kiedy jesteśmy pod presją strachu, choroby, zmęczenia, czasu innych ludzi. Kiedy nie doszliśmy do miejsca, o którym Bóg kiedyś do nas mówił. A my nawet się tam nie zbliżamy. Kiedy jakby grunt zawalał się nam pod nogami. Kiedy znaleźliśmy się pod murem czyichś oczekiwań. Kiedy jest zbyt wiele apatii w naszym życiu. Kiedy nic nam się nie chce. Ja rozumiem, że mi się czasami nie chce. Jeden dzień. Ale jeżeli to, jest pro, jeżeli to się przedłuża, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Potrzebuje rewolucji, potrzebuje potrząśnięcia, aby zmienić swoje myślenie. I wreszcie, kiedy potrzebujemy rewolucji w naszym życiu? Kiedy masz osobistą relację z Duchem Świętym, kiedy masz osobistą relację z Jezusem, to uwierz mi, przyjdzie taki dzień, kiedy On ci powie czas na rewolucję. Bądź na to przygotowany, bo to wiele zmieni w twoim życiu. Rewolucja pozwalała państwom wyjść ze stanu, w którym się znajdują, w nową fazę rozwoju. Nie każda rewolucja była dobra, nie każda rewolucja miała dobry wydźwięk, ale ze wszystkiego jesteśmy w stanie wyciągnąć dobro. Amen. Rewolucja francuska pozwoliła Francji wejść na nowy etap. Rewolucja przemysłowa w Anglii pozwoliła temu krajowi porzucić stary sposób działania i wejść w nową fazę produkcji. Rewolucja jest ważną zmianą w porządku społecznym i moralnym. Ale rewolucja jest też ważnym elementem naszej zmiany duchowej. Pamiętacie ten moment, kiedy się nawracaliście? Ja pamiętam ten moment. Ja pamiętam, jakie miałem myślenie. Ja pamiętam, co ja myślałem, o czym myślałem, jaki miałem stosunek do świata i do życia. I kiedy Bóg przychodzi i mówi o rewolucji i pa, przypomnij sobie, kiedy się nawracałeś, to rewolucjonizowało wszystko w twoim życiu. Zgadza się? Każda sfera twojego życia została przez Boga potrząśnięta. Każda. Każda sfera została potrząśnięta, ponieważ nawróciłeś się i chciałeś, chciałeś się przybliżać ciągle i ciągle do Pana Boga. Po latach ciężko nam jest rewolucjonizować już coś w naszym chrześcijaństwie. Bardziej przychodzimy tutaj w niedzielę i skupiamy się na kosmetycznych zmianach. To nie są jakieś tam rewolucyjne rzeczy. Większość z was, z, z nas... Są już ukształtowanymi chrześcijanami albo takimi, którzy mają jakiś swój sposób myślenia. Te zmiany przyjmujemy tylko kosmetyczne. I kiedy ja teraz mówię, że czas na rewolucję, to może sobie pomyśleć, że no zwariowałeś Marcin. Ale być może czas na to, aby ponownie dokonać rewolucji w swoim życiu, zmienić sposób swojego myślenia. Rewolucja dla Chrześcijanina jest siłą, z jaką Bóg go prowadzi. Ona pomaga mówić z pewnego tego stałego stanu skupienia, z tego lodu i popycha go na wyższy etap w jego życiu. I teraz mam taki niesamowity przykład. Chciałbym, żebyście w domu przeczytali sobie całą historię tego króla. Ja przeczytam tylko kilka wersetów, ale to jest niesamowity przykład na to, jak można zrewolucjonizować swoje życie i przez to mieć wpływ na całe królestwo, na ludzi wokół nas. Druga Królewska 22.1.2 Jozjasz miał 8 lat, kiedy został królem. Będziemy mówić o Jozjaszu. A panował w Jerozolimie 31 lat. Jego matka miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą swego praojca Dawida i nie zbaczał ani w prawo, ani w lewo. Wow. W czasie, kiedy Izrael całkowicie odwrócił się od Boga, Król Jozjasz powstał przeciwko mentalności swojej epoki. Każda epoka ma swoją mentalność. My teraz też żyjemy w jakiejś określonej mentalności. I kiedy ludzie przychodzą, kiedy Bóg przychodzi, to mówi, to trzeba zrewolucjonizować, to trzeba zmienić, to już nie jest to. I Jozjasz był w takim momencie w swoim życiu. I spowodował prawdziwą rewolucję, nie tylko w swoim życiu, ale odmroził też swoje królestwo do życia. Rozpalił ogień przebudzenia w tym kraju. Czy my chcemy ognia przebudzenia w tym mieście? Czy chcemy ognia przebudzenia w tym, w tym kościele? Chcemy? A czy chcemy ognia przebudzenia w naszym życiu? Od tego wszystko się zaczyna. My wołamy wielkie przebudzenie, niech przyjdzie Panie Jezu, przyjdź. Wszystko zaczyna się od Ciebie, od Twojego serca. Jak do tego doszedł? Jak wywołać rewolucję? Dam wam kilka przykładów z życia Jozjasza. Po pierwsze, bardzo ważne rzeczy. Jozjasz nie powielał błędów swojej rodziny. Jozjasz zbliżył się do Boga, podczas gdy jego ojciec i jego dziadek bluźnili Bogu, zrobili bunt przeciwko Bogu. Jeśli w twoim najbliższym rodzicom, twoim najbliższym, których miałeś, nigdy nie było po drodze z Panem Bogiem, to ty zrób odwrotnie to ty wołaj do Pana Boga, aby uratował i poprowadził twoje życie. Jeśli twoja rodzina, twoi najbliżsi zawsze byli depresyjni, to zrób całkiem inaczej. Szukaj radości, która jest w nim. Uśmiechnij się do życia. Rób wszystko na odwrót. Zerwij te więzy niedorajstwa, zachowując się całkowicie na odwrót. Dwa. Znalazł dla siebie mentora. Wiedział, kim chce być. Znał swoją tożsamość w Bogu. To bardzo ważna rzecz. Nie wystarczy tylko, że przestaniesz być taki jak twoja rodzina, jak twoje rodzice czy najbliżsi, ale Jozjasz wybrał sobie przykład Dawida, męża Bożego, aby podążać jego drogami. Jeśli w swoim domu jedyne co widziałeś to ojca, który bije twoją matkę, bądź, nie wiem, ojca, który pije, bądź, bądź inne dziwne rzeczy to znajdź sobie człowieka, znajdź sobie mentora, który będzie bardzo mocno kochał swoją żonę i swoją rodzinę. Następna rzecz. Co zrobił Jozjas? Przywiązał się do domu i Słowa Bożego. Hm. W przeciwieństwie do swojego ojca, Jozjas bardzo mocno przywiązał się do Kościoła. Przywiązał się do domu Bożego. A w domu Bożym odnalazł Słowo Boże. A Słowo Boże wiele zmienia. Hm. To jest rewolucja dla twojego życia. Być może swoją Biblię wyciągasz albo nie wyciągasz no, tylko na nabożeństwie w niedzielę. Kobiety z torby, facet spod pachy wyciąga swoje Biblię. Ale Bóg wzywa nas do naszej osobistej rewolucji, w której każdego dnia będziemy czytać Boże Słowo. Regularnie będziemy się nim karmić, ponieważ to jest nasze paliwo, to jest nasze życie. Zgadza się? Wiecie, ostatnio ten czas pandemii pokazał też inną dobrą rzecz – Pokazał, że bardzo dużo osób z naszego kościoła czyta Biblię. Ja byłem w szoku. Ja w życiu bym nie pomyślał, że tyle osób w naszym kościele czyta Biblię. Ba, dzieli się tą Biblią. Myślę sobie, wow. Czy my naprawdę potrzebujemy jakiegoś takiego przewrotu, jakiejś takiej rewolucji pandemicznej, żeby zobaczyć, żeby poczuć, że to ma sens? Następna rzecz. Mówił głośno o tym, co Bóg czyni w jego życiu. Hm. Był w stanie rewolucji, kiedy dzielił się z innymi tym, co Bóg uczynił w jego życiu. Ty także nie milcz. Jeśli Bóg działa w swoim życiu, to dziel się tym z innymi. Każdy z was, który tutaj siedzi, ma swoją niesamowitą historię, która na pewno jest dla kogoś. Żebym ja się nawrócił, potrzebowałem usłyszeć historię człowieka, który był podobny do mnie. I tylko dlatego, że On nie milczał, tylko mówił, mogę dzisiaj stać tutaj w tym miejscu. Dlatego nie milcz. Jeśli Bóg cię wyciągnął, jeżeli Bóg cię uratował, jeżeli Bóg fajnie działa w twoim życiu, dziel się tym z innymi. Ktoś czeka na twoją historię. Następna rzecz. Zawarł przymierze z Bogiem. Jozjasz dogadał się z Panem Bogiem. W ciągu naszego życia Bóg może nam zaproponować różne przymierza. Joziasz zawarł przymierze z Bogiem, że będzie stosować się do Jego Słowa z całego serca i z całej duszy. Z całego serca i z całej duszy. Wydaje mi się, że takie zobowiązanie i my przyjęliśmy. Że będziemy słuchać Słowa, będziemy czytać Słowa, będziemy się kierować Słowem, będziemy się z całego serca i duszy, będziemy zbliżać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen? To jest też moje i Twoje przymierze. Za każdym przymierzem stoi rewolucja, bo to znaczy, że przestaje chodzić swoją drogą, a idę drogą z Nim. A to jest całkowicie inna droga, to jest rewolucja. Przestaje chodzić tą drogą, angażuje się i za Bogiem. Jedna ważna rzecz w tym wszystkim: służyć innym ludziom i służyć Kościołowi, w którym jestem. Następna rzecz. Jozjasz oczyścił swoje życie. W czasie swojej rewolucji Jozjasz pozbawił się wszelkiej magii, która panowała, pozbawił się całego czarnoksięstwa. On się tego wyzbył. to nie było dla niego już, nie miało to dla niego wartości, ponieważ Bóg był jego nadrzędną wartością. Teraz wam przeczytam pewną wiadomość, która pojawiła się w internecie, bo chciałbym wam pokazać i teraz tak, żebyśmy się jasno zrozumieli. Chcę wam to pokazać jako przykład pewnego nieprzemienionego myślenia i myślenia, które w dzisiejszych czasach u ludzi często występuje, a nie, że skupiam się na tym, czy ja jestem anty, czy jestem przeciwny, czy jestem za tym, okej? Okay? Bo to nie jest ważne. Chciałbym wam tylko pokazać pewną wiadomość. Dzisiaj moja żona mi to wysłała rano, jak jechałem do kościoła i myślałem, że spadnę z tego fotela w samochodzie. <laughs> Słuchajcie, pewna kobieta pisze na forum internetowym. Przypadłość dzisiejszych czasów. Najlepsza jest woda, która nie ma kontaktu z ludźmi szczepionymi. Jeśli na jakimś etapie dystrybucji woda miała kontakt z kimś szczepionym, na przykład w etapie rozlewania w butelki, to taka woda przynosi choroby i zwiększa ryzyko zachorowania waszych przyszłych dzieci, na przykład na autyzm. Wodę tylko od całkowicie nieszczepionych producentów. Ja piję kroplę bez bo znam jednego z przedstawicieli Coca-Coli, który zapewnił mnie, że nie zatrudniają ludzi szczepionych. I teraz możecie się z tego śmiać czy nie, ale jest pod, pod tym postem jest kilkanaście tysięcy osób, które to polubiały, osób, które dały serduszka, osób, które to udostępniają. I non-stop, kiedy patrzę w internet, to widzę ludzi, którzy w podobny albo w inny sposób odjeżdżają. Dlaczego mówię o tym, żebyśmy w końcu przestali być kostkami lodu i żebyśmy zaczęli się rozlewać na to społeczeństwo? Bo społeczeństwo nam głupieje. Potrzebują Jezusa. Jak myśmy byli tam głupi, tak oni teraz są głupi i potrzebują Chrystusa. Następna rzecz. Jozjasz uwolnił się od ludzi z nieprzemienionym myśleniem. Uwolnił się od wpływu Salomona, który był wielkim królem i odwrócił się od Boga. My także musimy się od uwolnić od ludzi, od ich oczekiwań i szantaży. Musimy się tego wyzbyć z naszego życia. I następna, jedna chyba z najważniejszych rzeczy. Jozjasz miał szacunek. Jozjasz chronił i czcił to, co zasługiwało na wielki szacunek. Jego rewolucja pobudzała go do szanowania innych ludzi. Szacunek to podstawa twojej codziennej zmiany. Koniec z wyśmiewaniem się z innych ludzi. Koniec z go gadywaniem. Wiecie, dla ilu ludzi to jest rewolucja? Co ja będę teraz w domu robił? <śmiech> Ale Bóg tego od ciebie oczekuje, aby szanował innych ludzi. Mimo tego, że być może myślą inaczej niż Ty. Może dlatego, że wiecie, że są w innym miejscu niż Ty. Mają się gorzej albo mają się lepiej, ale Bóg wzywa Ciebie do tego, abyś szanował innych ludzi. Jeśli chcesz, żeby inni ludzie szanowali Ciebie, zacznij szanować innych ludzi sam. Zmiana zaczyna się od Ciebie. Szacunek to podstawa Twojej codziennej zmiany. W sercu Jozjasza była radość do Boga. Był przez Niego przemieniony i zaczął zmieniać świat wokół Ciebie. Jego rewolucja nadeszła i Twoja rewolucja, Twoje odmrożenie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Tego nie zrobi za Ciebie pastor, nie zrobię ja tego za Ciebie, nie zrobi za Ciebie tego to Kościół. Ten proces to jest Twój proces. Zamiarem Boga było i jest i będzie. I teraz to jest bardzo ważne. Okazywać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I to nie jest moje słowo, to jest słowo z Efezjan, z drugiego rozdziału siódmego wersetu. A co to oznacza? Że od nowa musicie rozpakować swoje walizki. Kiedy to wszystko się zaczynało, to wiecie, część ludzi bardzo mocno mówiła Jezus już nadchodzi, już puka, już za chwilę będzie koniec. Armagedon zabierze nas w przyszłym tygodniu, może w przyszłym miesiącu, to już jest tu. Naprawdę ludzie w ten sam sposób myśleli. A teraz mijają tygodnie. Słuchajcie, już nam trochę poluźnili. Za chwilę się okaże, że w ogóle będziemy już powrócimy do jakiejś normalności. I znowu rozczarowanie. Jezus znowu nie przyszedł. Jezus mówi o tym, że On chce szczególnej łaski w swojej dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie w przyszłych wiekach. On chce dalej tą łaskę nam okazywać. Dlaczego? Bo On jest dobry. Rozpakujcie się, bo jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Mamy szczególną łaskę u Boga, Bóg wciąż i wciąż jest dobry i popycha nas do zmiany stanu skupienia. I teraz historia o Jozjaszu kończy się w 23 rozdziale. W 25 wersecie czytamy tak. Nie było przed nim takiego króla, który by tak jak on wrócił do Pana całym sercem, całą duszą i ze wszystkich swych sił. Trzymając się ściśle prawa Mojżesza, po nim też już się taki nie pojawił. O ile wspaniale jest to, że Jezus Chrystus przelał swoją krew za to, żebyśmy my mogli żyć. O ile to jest wspanialsze, że nie musimy wiecie, tak bardzo być sfokusowani na prawie Mojżesza, ale żyjemy z łaski. Łaska została nam dana. O ile bardziej, łatwiej nam zbliżać się do Boga, który jest i który czeka na Ciebie i na mnie. Być może dla Ciebie jest to moment, kiedy czas się odmrozić, czas, kiedy warto stanąć do wypełniania swojego powołania. Zawsze jest powrót do Boga, On czeka konkretnie na Ciebie. Biblia pięknie wspomina Jozjasza. Wiecie, taki fragment w Biblii napisany, że nie było ani przed nim, ani po nim drugiego takiego. Jak byłoby to pięknie, gdyby tak o mnie w Biblii napisali. Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie? Jozjasz podjął decyzję i wszystko jest zależne od Twojej decyzji. Co Ty z tym zrobisz? Jezus był wielkim rewolucjonistą, który odmrażał ludzi do życia. I pierwszym krokiem dla Ciebie jest samemu się odmrozić, aby Ewangelia mogła się rozlewać po całej ziemi. Tym razem znowu kostki się nie, nie roztopiły do końca. Ale kiedy lud zmienił stan skupienia, nie jest już ograniczony. Mógłbym tym tak rzucić... I woda by się rozlała. I Bóg chce, aby nasza miłość względem innych ludzi, aby nasza łaska względem innych rozlewała się po tej ziemi. Abyśmy byli integralni. I abyśmy dokonywali rewolucji w swoim życiu. Niech was Pan Bóg błogosławi.